Błękitna parasolka. Rok 1939 był dla mnie bardzo pracowity i trochę smutny. Barbara przygotowywała się do matury i egzaminu na uniwersytecką chemię, przez co w Łęk-Pelin bywała rzadko. Ja miałem do dyspozycji całą naszą wspólną bibliotekę wiedzy. Czytałem trochę trudne dla mnie dzieło pod tytułem Człowiek istota nieznana i znacznie przyjemniejsze książki techniczno-matematyczne. Muszę przyznać, że bez Barbary było mi znacznie trudniej i co gorsza smutniej. Nie miałem konsultacji, czyli jak wyrażała się Baśka, stereo widzenia, tylko widzenie płaskie, jak na obrazku. Mama zgodziła się, żebym opanował dwie części strychu. Na prawej mieszkały nasze rasowe gołębie, pawiany z wachlarzowatymi ogonami, krymki z koronkami na główkach, tak zwane jasne oraz para takich, które potrafiły w powietrzu fikać koziołki. Ptasie towarzystwo wyglądało pięknie i przyjemnie było na nie popatrzeć. Środkowa część strychu należała do służącej Weroniki Kiszko i mojej ukochanej Witrawoli. W tej części zawsze suszyła się jakaś bielizna. Lewa część natomiast była techniczna, a właściwie elektryczno-elektroniczna. Większość urządzeń, którymi dysponowałem pochodziła z darów Stryja Vitalisa. Miałem stare radioodbiorniki lampowe, jeszcze z czasów naszego zamieszkiwania na Żoliborzu, miałem bateryjne i akumulatorowe zasilanie, miałem też tablicę rozdzielczą zawierającą lampki kontrolne, bezpieczniki i wyłączniki. Znajdowałem się pod delikatnym nadzorem pana inżyniera z fabryki papieru w Mirkowie. On dostarczał mi źródeł zasilania, ładował ołowiowe akumulatory i kupował baterie. Od niego nauczyłem się zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Nasz dwór był bardzo stary, drewniany. Mówiono, że ma przeszło 150 lat. Do mojej pracowni na strychu Nikt specjalnie nie zaglądał. Wykonywałem tam najprzeróżniejsze ćwiczenia, oczywiście elektryczne. Wymyślałem je sobie sam, korzystając z podręczników niemieckich Kamerloera, podstawy elektrotechniki i Barthausena pod tytułem Lampy elektronowe i ich układy. Na chwilę wyprzedzę czas. Gdy w 1943 roku wciągnięto mnie do Armii Krajowej, to mój stryszek był już niezłym laboratorium. Dwaj moi koledzy z kompletów Zamojskiego, których rodzice mieli fabrykę proszków od bólu głowy o śmiesznej nazwie kogutki, oni mieli pozwolenie od Niemców na posiadanie radioodbiorników. Zajmowali się oni podobnie jak ja radiotechniką. Od nich... Nabywałem potrzebny mi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pewnego razu Witrawola zawiadomiła mamę, że nasz fornal Antoni Abramczyk pragnie widzieć się z panią dziedziczką w niesłychanie ważnej sprawie. Mama wiedziała, że Antoni to sprawny, dobry pracownik i z byle głupstwem by nie przychodził. Poprosiła Antoniego do pokoju. Fornal zdjął czapkę i powiedział. Proszę pani, Andrzejek i panienka Barbara mają na strychu domu radio i słuchają Londynu. Jeżeli wpadną Niemcy, to rozstrzelają nas wszystkich za tą konspirację. Sądzi Antoni, że nas rozstrzelają za słuchanie radia przez Andrzejka i Basię? Zapytała mama. A ja tak nie sądzę. Zażądała od Witrawoli kluczy do naszej... Blisko stu metrowej stodoły i powiedziała Chodźmy do stodoły Antoni Coś panu pokażę Po otwarciu wieżei okazało się, że nasza stodoła nie jest taka pusta Jak mogłoby się zdawać Byli w niej synowie Antoniego Abramczyka, Kasik i Heniek A poza tym jeszcze inni chłopcy ze wsi Łęg. Młodzieżą zawiadywał przyjaciel naszego domu Pan Eugeniusz Dominik, również ze wsi Łęg. – Co oni tu robią? – wykrzyknął Antoni. – Od rana szukam chłopców. Moja Janina też ich szukała, a oni jak kamień w wodę. – Ciszej, Antoni, bo Niemcy usłyszą i nas wszystkich natychmiast rozstrzelają. Oni tu są pod rozkazami i nadzorem pana Eugeniusza Dominika. Rozkładają i składają ciężki karabin maszynowy. Antoni zbladł. – No to co, Antoni? – Zamykamy wieżeje na kłódkę, czy zostawiamy wszystko otwarte? – zapytała mama. Yy, – za, Zamykamy – odparł jąkając się fornal. Na domiar złego przybiegła do mamy Żydówka z córeczką na rękach. Żydówka z otwockiego getta, która została przyjęta do pracy w kuchni. – Co pani dziedziczka zarządza na obiad? – zapytała. W tym momencie Antoni zbladł jeszcze bardziej i na giętkich nogach wracał do swoich zajęć przy smarowaniu kosiarki. Chciałbym tu wyraźnie podkreślić wielkie patriotyczne zasługi, jakie za okupacji niemieckiej dokonywała rodzina pana Eugeniusza Dominika na obszarze kilku wsi. Łęk, Opacz, Czernidła, Gassy i Kopyty. Działania te były połączone z obszarem fabryki papiery, papieru Mirków. W Mirkowie głównym patriotycznym działaczem podziemia był pan Pankowski, wspaniały człowiek. Przypuszczam, że miał kontakt z panem inżynierem Zmirkowa, który ładował mi akumulatory. Pod koniec 1943 roku, gdy już należałem do AK, pan Pankowski niespodziewanie zjawił się w Łęk Pelin u moich rodziców i zaproponował, abyśmy Barbara i ja zamieszkali w jego willi w Klarysewie obok stacji kolejki Wilanowskiej. Nie musielibyśmy wówczas dojeżdżać pięciu kilometrów do Klarysewa. W Klarysewie na stacji kolejowej bufet prowadziły dwie panie, znajome mojego nauczyciela na kompletach, majora Sylwanowicza. Tą drogą Łęk-Pelin, Klarysew, Wilanów, Warszawa, nauczyciele kompletów Zamojskiego zaopatrywani byli przez moją mamę w żywność, o którą w tym czasie nie było łatwo. Działania patriotyczne Barbary i moje zostały przeniesione do Klarysewa. Do mnie należało nastrojenie krótkofalowego dwuobwodowego odbiornika reakcyjnego na odbiór Londynu, zaś Barbary zadaniem było stenografowanie, co robiła z nadzwyczajną łatwością. Rozszyfrowane stenogramy wędrowały do Biuletynu Informacyjnego Armii Krajowej. Po wybuchu powstania warszawskiego młodzież z obszaru Łęk, Opacz, Klarysew, Jeziorna, Konstancin rozpoczęła ostrą walkę o niepodległość. Niestety Niemcy na tym obszarze okazali się znacznie silniejsi. Cmentarzy Kakowski w Powsinie koło Warszawy może zaświadczyć o niejednym wielkim bohaterstwie wiejskich oddziałów. Były to przeważnie bataliony chłopskie, ale któż dzisiaj rozezna kto należał do AK, a kto do BH. Żołnierze najniższego szczebla niejednokrotnie w ogóle nie wiedzieli do jakich formacji wojskowych należą. Wspomnę jeszcze, że wojna w ogóle strasznie degeneruje człowieka. Łatwość zdobywania pieniędzy i wszelkiej wartości przy pomocy pistoletu psuje charakter i osobowość. Okupacja również rodziła bandytyzm. W Łęg-Pelin za okupacji dwukrotnie byliśmy napadani przez bandytów z bronią. Byliśmy ogołoceni ze wszystkiego do cna. Wiadomo było, że robią to ludzie miejscowi. Trzeba było się bronić przed Niemcami i przed bandytami. Armia Krajowa miała oddziały własnej ochrony, które wykonywały wyroki na rabusiach i bandytach. Taki wyrok był tylko jeden – śmierć. Śmierć dotykała również kolaborantów. Pamiętam, że chciano mnie wysłać kiedyś... W drużynie egzekucyjnej, ale zgłosiłem się wtedy do porucznika Topolnickiego z prośbą o wyłączenie mnie z akcji i działań odwetowych na Volksdeutschach. Uzyskałem akceptację ze względu na wiek. Oddelegowano mnie wówczas do ochrony składu amunicji na ulicy Ogrodowej do tzw. sklepiku z jarzynami Bronki Wieliczko-Wielickiej. I to tyle na dziś. Andrzej Cielecki.